Tu nastąpiło odwrócenie tej zasady Budowle swymi zaokrąglonymi partiami Zamykały i wyodrębniały wnętrze dziedzińca W jednej z wersji są one krótsze W drugiej dłuższe Raz są parterowe W innej propozycji jednopiętrowe W budynkach przewidziano sale wykładowe oraz pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych Kierując się dalej w stronę pałacyku Widziało się stojące po obu stronach osi wjazdowej Piętrowe budynki na planie prostokąta Przeznaczone na stancje dla studiujących Elewacje budynków pozbawione były jakichkolwiek ozdób W postaci kolumn czy płycin Otrzymały jedynie boniowanie listwowe w projekcie wskazano nawet kolor elewacji, piaskowy, tak typowy dla architektury klasycyzmu. Stary Pałacek przeznaczono na pomieszczenie administracji Instytutu Agronomicznego. Całość zjednoczono funkcjonalnie, ale najważniejszym zadaniem było stworzenie tu harmonijnego układu przestrzennego Rozwijającego starą oś kompozycyjną Wyznaczoną jeszcze przez Tylmana Dokonać tego mógł architekt obdarzony wyobraźnią. Czy był nim wskazany Czaki? Mam co do tego wątpliwości Nasza wiedza na temat jego twórczości jest dość wątła Nieliczne zaś znane projekty Czakiego jeśli chodzi o sposób rysowania, a przede wszystkim o napisy objaśniające, raczej to autorstwo eliminują. Więc kto mógł być projektantem? Skoro projekty założenia podpisał Stanisław Kostka-Potocki, to chciałoby się tu wskazać Chrystiana Piotra Aignera, ale i on nie może wchodzić w rachubę. Skłonny jestem te rysunki przypisać raczej Hilaremu Szpilowskiemu, który w zbliżonym czasie zaprojektował dzielnicę mieszkaniową na dziedzińcu pałacu Kazimierzowskiego, a niebawem włączył się w przebudowę tegoż pałacu, jak również w działania na terenie ogrodu botanicznego dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego. Być może zatem Szpilowskiego. Powołano również do wzniesienia innego obiektu uczelnianego, jakim był Instytut Agronomiczny. Przyszłe badania tę hipotezę potwierdzą lub odrzucą, a na razie zwróćmy jeszcze uwagę na obiekty towarzyszące placówce Marymąckiej. Jednym z nich był folwark Ruda, nazwany tak, od przepływającej tędy od strony powązek rzeczki Rudawki. Odnośnie do tego miejsca dysponujemy projektami kilku zabudowań w obrębie placu o kształcie prostokąta. Objaśnienia projektów, pisane tą samą ręką, co omówione poprzednio, skłaniają mnie do uznania, że także ich autorem jest szpilowski. W pobliżu Instytutu Agronomicznego na jego przedpolu wznosił się pałacy willa, zbudowany około roku 1820, zapewne według projektu Karola Gallego dla producenta rękawiczek Michała Grossego. Na tyłach budynku utworzono staw, wykorzystywany jako pływalnia dla wychowanków Marymonskiej Uczelni. Przypuszczalnie budynek tego Pałacyków w późniejszych latach został włączony do administracji Instytutu. W roku 1840 placówka poszerzona została o Wydział Weterynaryjny. Zmieniono wówczas jej nazwę na Instytut Rolnictwa i Weterynarii. Dokonanie przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów powierzono Antoniowi. Koracjemu, który wprowadził przy nowy środkowy człon łączący boczne skrzydła frontowe. Budynek otrzymał szerokie okna w obu kondygnacjach i płytki ryzalit od frontu zwieńczony niskim, trójkątnym szczytem. Pozostałe pawilony połączono z częścią środkową i tym samym powstał jeden budynek, od wydłużonych skrzydłach obejmujących wewnętrzny dziedziniec, na który teraz wjeżdżało się z boku, od strony południowej. Całość budowli pokryło jednolite boniowanie pasowe. Szkoła zyskała nowe pomieszczenia, ale koncepcja całości w zestawieniu z rozwiązaniem poprzednim była mniej interesująca. W takim stanie budowla przetrwała do tysiąc, 1944 roku, kiedy podczas powstania warszawskiego została spalona. Jej zdrowe mury stały jeszcze przez kilka lat powojennych, podobnie jak wypalony budynek Pałacyku grossego W początkach lat 50. XX wieku obydwa obiekty nadające się do Nieskomplikowanej odbudowy, wyrokiem jakiegoś niekompetentnego urzędnika zostały całkowicie rozebrane. Na miejscu budynku Instytutu Agronomicznego postawiono, nie licząc się z poprzednim układem, typowy blok szkoły powszechnej, a po sąsiednim pałacyku, willy, pozostała pustka. Gimnazjum na Nowolipkach Przy ulicy Nowolipki, niemal na wprost wylotu ulicy Dzikiej, w roku 1839 wzniesiono gmach drugiego gimnazjum męskiego. W przeciwieństwie do sąsiedniej zabudowy ustawiono go w pewnym oddaleniu od jezdni i chodnika. Miał wysokość jednego piętra. Był bardzo wydłużony, akcentowany trzyosiowym ryzalitem ozdobionym pilastrami i trójkątnym szczytem. W sumie fasada zabierała dziewiętnaście oś. Architekturę budynku określić możemy jako klasycystyczną. Projektował ją Wacław Richel, którego po studiach w Pradze czeskiej Zatrudniono w roku 1824 przy budowie pawilonów Uniwersytetu Warszawskiego. Przypisywane jest mu autorstwo monumentalnego portyku w fasadzie Pałacu Kazimierzowskiego. Bach przy Nowolipkach dowodzi, że architekt nadal wierny był klasycyzmowi. W końcu XIX wieku z obu stron przy ulicy dostawiono małe budynki z stróżówek. Od zachodu zaś stanął prostopadle do ulicy oddzielny pawilon. W początkach dwudziestego stulecia gmach powiększono jeszcze o dwa boczne skrzydła. Zachowały się tylko dwie, zresztą nie najlepszej jakości fotografie budynku z okresu po pierwszej wojnie światowej oraz sporządzony zapewne przez Lisla plan dwóch jego kondygnacji pokazujący sytuację pomieszczeń. Układ wnętrz był trzytraktowy z szerokim korytarzem po środku prowadzącym do klasy. Przy wejściu znajdowała się obszerna sień, a na wprost schody dzielące się na półpiętrze na dwa biegi. Był to jeden z pierwszych nowoczesnych obiektów szkolnych w Warszawie. Na tyłach budynku oraz z boku od strony zachodniej rozciągał się geometrycznie rozplanowany ogród, zapewne owocowy. Od roku 1848 miał tu swoją siedzibę Instytut Szlachecki cztery lata później przeniesiony do nowego obiektu wybudowanego na miejscu dawnej rezydencji bodachowskiej przy ulicy Wiejskiej. To teren dzisiejszych gmachów Sejmu RP. Budynek na Nowolipkach zaś podczas ostatniej wojny znalazł się w granicach getta, dzieląc los całej dzielnicy. Zniknął z powierzchni ziemi. Poszukiwaniu autora przebudowy Biblioteki Załóżkich. Dotychczas nie zostało w pełni wyjaśnione autorstwo przebudowy w końcu XVIII wieku Biblioteki załuskich, ważnego obiektu Warszawy okresu oświecenia. Budynek, wzniesiony dla Mikołaja Daniłowicza około 1640 roku, 100 lat później, gdy stał się miejscem przechowywania wielkiego zbioru bibliotecznego za łódzkich, uzyskał wystrój barokowy. W czasach Stanisława Augusta został ponownie przekształcony w stylu klasycyzmu i taki jego wygląd około 1790 roku utrwalił na akwareli Zygmunt Vogel. Elementem charakterystycznym fasady gmachu było pozbawienie otworów okiennych wszelkich opraw, co wówczas zdarzało się czasem w budynkach gospodarczych, ale w obiektach reprezentacyjnych bardzo rzadko. Rzeczą oryginalną była także eliminacja podziałów pionowych i horyzontalnych oraz porządku architektonicznego. Zamiast tego Prowadzono dekorację stiukową w postaci kokard i zwisów chust, wokół których przeplatały się girlandy tworzące wieńce. Cztery takie ozdoby dużych rozmiarów, wstawione pomiędzy okna pierwszego i drugiego piętra, stały się tematem przewodnim nowego wystroju fasady. Nad przebudową Biblioteki Załuskich pracował Szymon Bogumił Cuk, który około 1775 roku przedstawił projekt iście ekstrawagancki. Fasadę miało zdobić boniowanie płytowe, a zewnętrzne schody na piętro ukryto w sztucznej skale. Projekt ten pod względem stylu różni się zasadniczo od budynku uwiecznionego przez wogla Zatem Niecuk był autorem zrealizowanej fasady W zespole rysunków architektonicznych Zawartych w tekach Stanisława Kostki-Potockiego Przechowywanych w Bibliotece Narodowej Znajduje się inny projekt rozbudowy gmachu Biblioteki Załuskich Przypisałem go niegdyś Stanisławowi Zabackiemu Autor przedstawił tu architekturę ukształtowaną w duchu wczesnego klasycyzmu. Projektów mógł być konkurencyjny wobec pomysłu Cuga. W propozycji Zabackiego, przygotowanej zapewne przed rokiem 1780, płaszczyzny elewacyjne są zróżnicowane przez płaskie poziome i pionowe listwy oraz płóciny wiążące okna kondygnacji. Przed budynkiem zostały zaprojektowane wachlarzowe schody, prowadzące do głównego wejścia na piętrze. Nad nim znalazł się kartusz herbowy, a po obu stronach, między oknami, owalne wnęki z popiersiami. Przebudowa miała również objąć skrzydła boczne, wzniesione w 1752 roku. Najprawdopodobniej przez Jakuba Fontanę. Dla skrajnych pawilonów Zawacki proponował rozwiązanie wariantowe. Jego pomysł nie został wówczas urzeczywistniony. Przebudowę zrealizowano później, dokumentują też rysunki datowane na koniec XVIII wieku i przechowywane w tym samym zbiorze. Część z nich przypisuję zawackiemu. W roku 1788 Zawadzki jako architekt Komisji Edukacji Narodowej przeprowadził inwentaryzację gmachu Biblioteki Załóżskich, a w roku następnym przygotował raport o stanie obiektu. Wtedy to powierzono mu jego przebudowę według własnego projektu. Przyczynił się do tego najprawdopodobniej Stanisław Kostka-Potocki, od dawna pozostający z architektem w kontaktach. Budynek z barokowego przemienił się w klasycystyczny. Bogaty, lizenowo-płycinowy wystrój, odnotowany w sztychu Ricorda de Tiregai z 1762 roku, został zbity, a na jego miejsce wprowadzono gładką wyprawę elewacji. Surowość wyrazu złagodził jednak owe zawieszone wieńce, zapewne laurowe, co korespondowało z funkcją budynku, jako że laurowe zdobiły często czoła ludzi pióra. Zachowano również centralnie umieszczony stary kartusz herbowy, a nad nim tablicę z inskrypcją, podobnie jak we wcześniejszym projekcie architekta. Uważam więc, że nowa elewacja Biblioteki Załuskich była dziełem Stanisława Zabackiego, wybitnego architekta czasów Stanisławowskich. Obiekty karne, wojskowe i komora celna. Pawiak. W okresie Królestwa Kongresowego, którego rozwój cywilizacyjny przerwało powstanie listopadowe 1830 roku, Pojawiła się potrzeba wzniesienia zarówno w stolicy, jak i w innych miastach nowoczesnych gmachów więziennych. Miały one zapewnić lepsze warunki przetrzymywania osadzonych. W Warszawie inicjatorem i organizatorem tego projektu był Fryderyk Skarbek, który w roku 1830 został referendarzem spraw szpitali i więzień w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Na miejsce więzienia wybrano teren leżący właściwie już na peryferiach miasta, przy ulicy Pawiej. Przygotowanie projektu budynku powierzono Henrykowi Markoniemu. Zaproponował on wydłużony trzypiętrowy blok, zróżnicowany rytmicznie występującymi jednoosiowymi ryzalitami, zwieńczony prostą attyką. Ozdobą elewacji było pokrycie jej boniowaniem na przemian pasowym i płytowym, co podkreślało surowy charakter funkcji obiektu. Układ wnętrz zaczerpnięto z architektury hotelowej, trzytraktowy, z korytarzem pośrodku, do którego przylegały poszczególne cele. Ułatwiało to obserwację ich drzwi z jednego odległego punktu. W Ryzalitach umieszczone były klatki schodowe, usprawniające wyprowadzenie więźniów na spacer, kolejno z poszczególnych sekcji. Przy schodach urządzono małe, oddzielone od siebie podwórza. Budowę więzienia zaczęto w roku 1828 ale wypadki polityczne wstrzymały jego realizację. Zakończono dopiero w roku 1835. Od nazwy ulicy więzienie nazwano Pawiakiem. Początkowo było przeznaczone dla kryminalistów. Pierwszymi więźniami politycznymi byli członkowie rządu narodowego w Powstaniu Styczniowym 1863 roku Podczas okupacji niemieckiej W czasie II wojny światowej Kiedy Pawiak stał się więzieniem gestapo Przetrzymywano tu osoby aresztowane Lub przywiezione z łapanek ulicznych Które stały się wówczas codziennością Polaków To tu torturowano i zabijano ludzi Stąd wywożono ich do obozów koncentracyjnych lub na pokazowe, uliczne rozstrzelania. Na Pawiaku znalazł się również mój ojciec, który po kilku dniach jako pracownik zatrudniony w służbach miejskich został uwolniony. Natomiast mojego dziadka Stanisława Tomaszewskiego wywieziono stąd do Lasu pod Podpiasecznym i rozstrzelano. W czasie powstania warszawskiego Pawiak Wraz z przylegającymi do niego budynkami został przez Niemców wysadzony w powietrze. W 1965 roku, w częściowo zrekonstruowanych pomieszczeniach, otwarto muzeum więzienia Pabiak. Pamięć ofiar wojny utrwalono na tablicach klepsydrach z nazwiskami straconych. Przymocowano je do pnia drzewa rosnącego na dziedzińcu więzienia. Gdy staremu już drzewu groził upadek, zostało usunięte, ale na tym miejscu postawiono jego brązowy odlew, na którym umieszczono tablicę. Pawiak to miejsce szczególne, odwiedzane zarówno przez wycieczki, jak i indywidualnych turystów. Tym bardziej dziwi fakt, że w Spacerowniku Warszawskim II 2008 roku nie ma o nim nawet wzmianki. Autorzy, oprowadzając czytelnika po Muranowie, od Placu Żelaznej Bramy poprzez Plac Bankowy, Leszno, Nalewki aż do Zajezdni Autobusowej przy ulicy Inflanckiej, zapomnieli o Pawiaku. Miejmy nadzieję, że wznawiając książkę, wypełnią tę zadziwiającą lukę. Koszary artylerii koronnej W roku 1965 rozebrano świetnie zachowane mury dawnych, słynnych koszar artylerii koronnej. Wzniesionych w latach 1784 1786 według projektu Stanisława Zawadzkiego przy zbiegu ulic dzikiej i gęsiej. Zdjęcia powojenne ukazują wśród Morza Gruzów budynek Koszar, który ostał się po wyburzeniu przez Niemców zabudowy Getta. Ówczesne władze podjęły decyzję jego rozbiórki. Prasa informowała, że na tym miejscu będzie wzniesiony gmach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG. W kilka dni po rozbiórce murów, jak podano, zapadła decyzja, że nowy obiekt stanie w Moskwie. Czy nie wiedziano o tym przed rozebraniem cennego zabytku z czasów oświecenia? Przypuszczam, że ktoś ujawni kiedyś kulisy takich niezrozumiałych dla przeciętnych ludzi decyzji. Na wzniesienie koszar wyznaczono teren o powierzchni jednej włóki, należący do miasta Starej Warszawy, usytuowany na zachód od ulicy Dzikiej. Budynek zajął wschodnią część pasa ciągnącego się aż do wału lubomirskiego z 1770 roku. Pozwoliło to w przyszłości parcele tę od strony zachodniej zapełnić nowymi budynkami. Od strony południowej wzdłuż koszar przebiegała ulica Gęsia. Dzisiaj posesja w części jest terenem parkowym z pomnikiem bohaterów getta. W niedalekiej przyszłości stanie tu Muzeum Historii Żydów Polskich. W części zachodniej omawianego miejsca stoi pomnik w formie głazu, upamiętniający działalność Rady Pomocy Żydom – żegoty. Obok wznoszą się nowoczesne budynki mieszkalne, także ślad po dawnych koszarach, Będących wyrazem idei wzmocnienia militarnego ówczesnego państwa polskiego Zupełnie został zatarty Warto więc może w tym miejscu przypomnieć historię tego obiektu Przytoczmy najpierw scenariusz Ceremoniału przy zakładaniu kamienia węgielnego pod koszary artylerii koronnej Dnia 25 czerwca 1784 roku Naprzód, za przybyciem najjaśniejszego pana Jaśnie wielmożny biskup w stroju pontyfikalnym Poświęci publicznie wodą Potem zejdzie do fundamentów I tam kamień węgielny fundamenta wszystkie Cudzież złożone na tacy medale, instrumenta mularskie, chleb z solą i relikwie pobenedyktuje. Po tej benedykcji uda się komisja in do najjaśniejszego pana i prosić go będzie, aby kamień węgielny sam założyć raczył, a potem przystąpią magistraty miast starej i nowej Warszawy i winne najjaśniejszemu Panu za to ojcowskie staranie o ulgę, wygodę i ozdobę miasta złożył podziękowanie. Po tej ceremonii Najjaśniejszy Pan raczy zejść do fundamentów, gdzie będzie miał sobie podaną przez Pana architekta Kielnię, którą pod kamień węgielny, kantem stojący wapna podrzuci i dotknie się kamienia który zaraz przez mularzów na miejscu oznaczonym położony zostanie. Po czym król Imć podale sobie przez pana architekta na tacy relikwie, medale i chleb z solą na tacy, skrzyneczkę wykutą w kamieniu i tablicę ołowianą z inskrypcją przykryje, wapnem zarzuci i dotknąwszy się drugiego kamienia, którym zaraz pierwszy kamień przykryty zostanie. Znowu weźmie kielnią wapna z boku podrzuci, potem młotkiem uderzy i oboje panu architektowi odda. Po królu im ci, komisarze królewscy, zakładający te koszary, każdy raz kielnią wapna podrzuciwszy, prosić będą, aby prześwietny departament wojskowy, tudzież przytomni senatorowie i ministrowie tenże honor pamiątce założenia koszar uczynili. Na ostatek artyleria koronna, po stopniach aż do generała, do tej ceremonii przystąpi i akt się zakończy. Salwy dawać zacznie przytomne wojsko na ten czas, gdy król Kielnię pierwszy raz w rękę weźmie. Artyleria z armatami, tudzież komenderowany batalion gwardii pieszej koronnej, stać mają na placu, na którym się zakładają koszary w odległości od miejsca, gdzie się odprawiać będzie ceremonia. Cechy zaś z chorągwiami, rzędem po obydwóch stronach ulicy, gęsi, środek wolny zostawiwszy, do przejazdu Decyzja budowy koszar została zaakceptowana zarówno przez króla Jak i władze miejskie, którym Stanisław August przekazał zamek ujazdowski W celu przekształcenia go na siedzibę pułku Gwardii pierwszej Litewskiej w 1784 roku W tych samych latach wzniesiono nowe pawilony przy starszych koszarach Gwardii pierwszej Koronnej na Żoliborzu oraz przebudowano koszary gwardii konnej koronnej na ulicy Chłodnej. Do wszystkich tych zadań został skierowany major Stanisław Zawacki, który sprawdził się wcześniej, wznosząc zespół gmachów dla koszar w Kamieńcu Podolskim. Zawacki studia architektoniczne odbywał w Rzymskiej Akademii Świętego Łukasza gdzie spotkał się ze Stanisławem Kostką Potockim. Nauka Zawadzkiego nie była systematyczna, gdyż musiał często przebywać w kraju, sporządzając inwentaryzację i projekty adaptacji budowli pojezuickich po przejęciu ich przez Komisję Edukacji Narodowej w 1773 roku. Zanim powierzono mu zadanie zaprojektowania koszar, miał już liczące się osiągnięcia w zakresie architektury. Na przykład pałac u stronie Stanisława Poniatowskiego. Wybór Zawadzkiego podyktowany był więc nie tylko jego doświadczeniem wojskowym, ale też umiejętnością tworzenia budowli monumentalnych, a zarazem odznaczających się prostotą układów i dekoracji. Koszary przy ulicy Dzikiej były największym obiektem architektonicznym Warszawy Stanisławowskiej. W odróżnieniu od budowli przekształconych lub uzupełnianych o nowe pawilony były wznoszone od podstaw i to na terenie pozbawionym sąsiedztwa innej architektury. W przestrzeni wyznaczonej na ten tylko cel, gdzie niegdzie znajdowały się niewielkie drewniane domostwa. Budynek koszar, samotnie stojący wśród szerokich pól, składał się z czterech piętrowych skrzydeł, otaczających prostokątny dziedziniec. Fasada o dwudziestu jeden osiach miała układ, jaki często stosowany był w architekturze pałacowej, to znaczy była trzyryzalitowa, ryzalit środkowy, pięcioosiowy. Zaakcentowano czterokolumnowym portykiem z trójkątnym szczytem. Ryzality skrajne trzy osiowy ozdobiono attykami z panopliami. Elewacje boczne, zewnętrzne o skromnym wystroju od góry zwieńczono także attykami z krenelarzem, mającymi sugerować charakter obronny. Środek dziedzińca podkreślono czterokolumnowym portykiem kaplicy usytuowanej na osi wjazdu. Z obu stron kaplicy i poza nią istniały skrzydła dzielące przestrzeń na dodatkowe, mniejsze dziedzińce. Na tyłach budowli znajdowało się podwórze, na którym stanął wydłużony budynek autorstwa Christiana Piotra Aignera, zawierający stajnię, i pomieszczenia na armaty. Elewację tego parterowego obiektu różnicowały w rytmach mnęki zamknięte arkadami. Prochownię usytuowano poza okopem od strony zachodniej i otoczono ją wałem ziemnym, w którym utworzono przejście. W koszarach przebywał pułk artyleryjski liczący tysiąc żołnierzy. Wziął on udział w insurrekcji kościuszkowskiej 1794 roku. Armaty były wykorzystane w kilku miejscach powstańczej Warszawy. Scenę z działem i kanonierami utrwalił Jan Piotr Norblin na rysunku walki na ulicy Miodowej. Po roku 1795 koszary zajęło wojsko pruskie. Pułkownik Wilhelm Henryk Minter który był również architektem, przebudował na piekarnię i pralnię budynek umieszczony przy zachodnim dziedzińcu. W dalszej części posesji wzniósł pięciopiętrowy magazyn główny warszawski, mający plan kwadratu i odznaczający się niezwykłą prostotą opracowania elewacji. Budowla, znaczący w okolicy akcent wysokościowy, była wielkim spichlerzem W okresie Królestwa Kongresowego Budynek koszar został zajęty przez pułk pierwszej Gwardii wojskiej Zdłuż ulicy Gęsiej Za zespołami koszar znajdowały się Dalsze podwórza z budynkami Obok magazynu Mintera Którego mury istniały jeszcze w końcu XIX wieku W 1820 roku Stanęły piętrowe budynki fabryki sukna cienkiego Poland, założonej przy współudziale domu bankowego Kokerila, odnotowane w gwaszu Aleksandra Majerskiego. Na samym końcu włóki usytuowano wydłużony czworobok materiałów artyleryjskich. Majerski był również autorem widoku koszar wołyjskich. Przestrzeń wokół nich jest nadal niezabudowana, tylko gdzie gdzieniegdzie stoją wiatraki. W ciągu kilku lat jednak wzdłuż dróg, przemienionych z czasem w ulice biegnące po linii układu ról, zaczęły powstawać domy. W latach późniejszych ruch budowlany przybrał tu na sile, ale gmach koszar nadal dominował w przestrzeni. Choć utracił swój kolumnowy portyk. W roku 1918 koszary zamieniono na więzienie. Podczas II wojny światowej, w zabudowaniach dawnych koszar, które znalazły się w obrębie Getta, okupanci niemieccy urządzili obóz, więzienie, zwane przez Warszawiaków, gełsiów. Obiekt ten określany był jako wchodzący w zespół niemieckiego obozu koncentracyjnego w Warszawie. Podczas powstania warszawskiego budynek spłonął, ale w zabudowaniach towarzyszących w okresie stalinowskim przetrzymywano zaaresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. Budowniczym, mającego powstać Muzeum Historii Żydów Polskich, Warto by polecić, żeby podczas prac przy fundamentach poszukali owego kamienia węgielnego, zamurowanego tu w 1784 roku i, miejmy nadzieję, jeszcze tkwiącego pod ziemią. Pole Mokotowskie W pobliżu miejsca, gdzie dzisiaj Aleja Niepodległości krzyżuje się z ulicą Wabelską, od strony południowej znajdował się pierwszy w Warszawie port lotnicz. Zajmował część pola mokotowskiego, należącego do Warszawy, choć od miasta oddzielał je okop lubomirskiego z 1770 roku, biegnący wzdłuż obecnych ulic Polnej i Nowowiejskiej. W latach dwudziestych XIX wieku Utworzono na tym terenie miejsce ćwiczeń kawalerii i nazwano je Mokotowskim Polem Wojennym. W roku 1841 zachodnią część pola zajęły ogrody publiczne, wschodnią zaś na osi obecnej Alei Niepodległości pole wyścigowe Towarzystwa Wyścigów Konnych. W roku 1887 ogrody zlikwidowano, a pole wyścigowe przeniesiono w pobliże Polnej i Nowowiejskiej. Stanęły tu wówczas częściowo murowane, a częściowo drewniane zabudowania trybun, obiekty nader efektowne z tarasami i wieżyczkami. Podczas gonitw i rozmaitych imprez zbierała się w tym miejscu Różnorodna warszawska publiczność Pod koniec XIX wieku wzdłuż północnej części pola Mokotowskiego założono letni obóz wojskowy, oddzielony od pola ćwiczeń nowo wytyczoną drogą dzisiejszą ulicą Wabelską. W roku 1900 w południowo-wschodnim narożniku pola zbudowano koszary keksholmskiego pułku piechoty wraz z cerkiewką. Te obiekty stoją do dzisiaj przy ulicy Puławskiej. Gdy zaczęły pojawiać się w Warszawie aeroplany, to ich starty organizowano na pustej przestrzeni położonej na zachód od terenu wyścigów konnych. Działo się to już w roku 1909. Tu, we wzniesionych wówczas budynkach, ulokowano wytwórnię upłatowców i szkołę pilotażu Awiata założoną przez Stanisława Lubomirskiego. Prowadził ją od 1911 roku jeden z pierwszych polskich pilotów Michał Scipio del Campo. W 1912 roku Rosjanie zajęli pole mukotowskie na lotnisko wojskowe. Podczas I wojny światowej Niemcy zbudowali tu hangar dla ceppelinów. Wraz z odzyskaniem niepodległości pole mokotowskie stało się polskim lotniskiem wojskowym. Tu rezydował pierwszy pułk lotniczy, a następnie lotniskiem sportowym. Miał tu swoją siedzibę aeroklub warszawski oraz lotniskiem komunikacyjnym. W roku 1921 wzniesiono port lotniczy istniejący na polu do 1936 roku. Lata dwudzieste i pierwsza połowa lat 30. XX wieku to wspaniały okres tego terenu. Stała komunikacja lotnicza polskich linii lotniczych LOT połączyła Warszawę zarówno z wieloma miastami Polski, jak i innych państw. Na polu Mokotowskim organizowano też parady wojskowe m.in. w roku 1928 z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości i w 1935 roku podczas pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu także odbywały się słynne imprezy lotnicze, międzynarodowe zawody samolotów sportowych, szalanż Polska w 1932 i 1934 roku zdobyła puchar oraz międzynarodowe zawody balonowe Gordona Benetta w 1935 roku nagrodę zdobyła Polska. Przy obsłudze tych ostatnich zatrudniony był mój ojciec. Stąd wyryły mi się w pamięci odwiedziny z matką u ojca i widok napełnianych gazem balonów. Innego dnia obserwowałem zwycięski lot polskiego balonu Kościuszko, gdy przelatował nad Sulejówkiem. Był pomalowany w biało-czerwone pasy. W roku 1936 lotnisko wojskowe przeniesiono na Okełcie a w roku 1939 tor wyścigów konnych na Służewiec. Pole mokotowskie zaczęto przekształcać w dzielnicę miejską. Przecięto je od zachodu Aleju Wielkiej Wigury, od schodu zaś trasą NS. Zamierzano również przeciągnąć w poprzek pola mokotowskiego aleją Piłsudskiego ze Świątynią Opatrzności, której projekt przygotował Bogdan Pniewski. Pozostawiono jednak lotnisko sportowe i wytwórnię szybowców Kocjan oraz eskadrę sztabową. We wrześniu 1939 roku Pole Mokotowskie stało się jedynym lotniskiem oblężonej Warszawy. Wykonano z niego kilkadziesiąt lotów bojowych pod ogiem nieprzyjaciela. Z polem mokotowskim, znowuż wspomnienia osobiste, zetknąłem się w roku 1940. Był to teren moich zabaw, gdyż rodzice w tym czasie zamieszkali przy Alei Niepodległości 154. Na polu mokotowskim moi koledzy z ulicy Madalińskiego paśli konie. Imponowali mi, ponieważ galopowali na nich siedząc na oklep i tabun kilkudziesięciu koni przemierzał środkiem jej Niepodległości. Zapamiętałem również ćwiczenia lotników niemieckich. Samolot dwupłatowy z zachowanymi polskimi znakami był obiektem pozorowanego ataku Messerschmitta. Polska maszyna była wolniejsza, ale za to bardziej zwinna Wykonywała gwałtowne skręty w bok, w dół i górę Byliśmy z tego dumni I wreszcie ważne dla mnie, jako dziecka, wydarzenie Na polu mokotowskim wylądował przez pomyłkę Nurkowiec niemiecki Ju-88 Stałem przy nim Takie groźne maszyny przyszło mi później oglądać Gdy zrzucały na Warszawę bomby które spadając, niszczyły miasto i świat mego dzieciństwa. przy moście Ponińskiego Adam Poniński, marszałek Sejmu Rozbiorowego 1773-1775, postać ogólnie znienawidzona, odegrał jednak pozytywną rolę przynajmniej w jednej sprawie. Budowie pierwszego od czasów Zygmunta Augusta to jest od roku 1578 mostu na Wiśle. Był to most łyżwowy, czyli na łodziach zakotwiczonych jedna obok drugiej. Na zimę, ze względu na spływ lodów, demontowano go, na wiosnę zaś ponownie rozstawiano, dzięki czemu można było przejść oraz przejechać wozem na drugi brzeg. Most, postawiony w 1775 roku, usytuowano na wprost ulicy Bednarskiej od strony lewobrzeżnej Warszawy i na wprost ulicy Szerokiej po stronie Praskiej. Od korzystających z mostu pobierano opłaty rogatkowe i kopytkowe za przejście, przejazd oraz przewóz towarów. Wobec tego przy wjeździe do miasta znajdowały się cel budy. Po stronie praskiej w roku 1820 wzniesiono budynek z wyższą częścią środkową ozdobioną w głębnym portykiem kolumnowym z trójkątnym szczytem, który wypełniła płaskorzeźba przedstawiająca Posejdona. Wykonał ją rzeźbiarz włoski Tomasz Akciardi, zaangażowany przez Antonia Korackiego do dekoracji gmachu Teatru Wielkiego. Przypuszczenie, że ten architekt był także autorem budynku, znalazło uzasadnienie w pracy Hanny Szmankowskiej komora wodna na pracę. Do trzonu środkowego z dwóch stron przylegały niższe segmenty z kolumnadami. W jednym obiekcie... Mieściła się komora i rogatka. Choć mostu już dawno nie ma, budynek stoi do dzisiaj. Skrzydło od strony rzeki w latach 70. XIX wieku jeszcze istniało, co dokumentuje stara fotografia. Po drugiej stronie Wisły w latach 1832-1835 wzniesiony został monumentalny budynek łaźni Teodozji Majewski. Zamiar postawienia na pustym placu obiektu, który miałby charakter reprezentacyjny, podjęto przed powstaniem listopadowym, skoro w styczniu 1829 roku zapewne jeszcze Stanisławowi Majewskiemu, teściowi Teodozji, przyznano na ten cel pożyczkę w wysokości 50 tysięcy złotych polskich. W uzasadnieniu podkreślono, że budowla taka do przyozdobienia okolicy nadwiślańskiej przyczyni się. Budynek składający się z trzech członów piętrowych połączyły części parterowe. Korpus środkowy ozdobiono sześciokolumnowym portykiem z trójkątnym szczytem wypełnionym płaskorzeźbą autorstwa Pawła Malińskiego przedstawiającą przejażdżkę Neptuna po Wiśle w gronie Najad i Syren. Łaźnia swym wyglądem przypomina niektóre pałace na wschodnich kresach ziem polskich. Autorem architektury był znany nam już Kropiwnicki. Obok, od strony mostu, wzniesiono parterowy pawilon na planie kwadratu, przykryty kopułą i mający portyk skierowany ku wiśle. W roku 1833 Majewska wystąpiła o pożyczkę w wysokości 25 tysięcy złotych polskich. Towarzyszyło temu takie uzasadnienie. Teodozja Majewska przy starym moście. Ozdobne, kosztowne i z wszelkimi wygodami połączone łazienki stawiająca, które już dachem nakryła i wewnętrzne urządzenie ciągle zaprowadza. Obok zabudowań głównych łazienkowych potrzebuje wystawić osobną budowę maszynownię, wodociągu, pralni i maglowania obejmującą. Mamy więc przybliżoną datę powstania, i wyjaśnienie funkcji pabilonu, który istniał jeszcze przed I wojną światową. Wjazd na most od strony Warszawy doczekał się przekazu malarskiego. Jest to obraz Marcina Zaleskiego przedstawiający uroczysty moment z 1831 roku. Wprowadzenie do Warszawy jeńców i sztandarów zdobytych, w bitwach pod Wawrem, Ganiami i Dębem Wielkim. Na obrazie widać ustawioną przy moście dla zwycięskich wojsk polskich bramę triumfalną w formie portyku kolumnowego, zamkniętego trójkątnym szczytem z twierdźkolistym otworem w tym panonie. Mógł ją zaprojektować kropiwnicki. Obraz odnotowuje również obecność drewnianego pawilonu krytego baniastą kopułką. Zapewne to starsza rogatka. Plac przed wjazdem na most był miejscem ożywionego ruchu, co potwierdza zapis 2 kwietnia 1832 roku. Codziennie prawie widzieć się daje na ulicy Bednarskiej tak wielki natłok fur że podróżnie częstokroć po godzinie i dłużej oczekiwać muszą, nim się przedostać zdołają. Fotografia tego miejsca, wykonana w latach 60. XIX wieku, pokazuje również nowy, niewielki obiekt o charakterze odwachu. Był to parterowy budynek zawierający po środku głębny portyk, ujęty przez jednoosiowe części, Zwieńczone trójkątnymi szczycikami Z pewnością projektował go dobry architekt Może Andrzej Gołoński Obiekt istniał jeszcze w końcu XIX wieku Potem zniknął Ale monumentalne, klasycystyczne budynki Komora i łaźnia Po obu stronach rzeki Stoją szczęśliwie do dzisiaj Obiekty handlowe Pociejów na bagnie Podziejowem nazywano znane całej Warszawie targowisko starzyznu, usytuowane na posesji między ulicami Bagno i Zielno. Ślad po nim zatarto wraz z likwidacją w latach 50. XX wieku historycznej i malowniczej ulicy Bagno, by na miejscu tym stworzyć zupełnie nowy, nieudany układ przestrzenny. Winę za to ponoszą zadufanie w swą nieomylność ówcześni urbaniści i architekci, nie liczący się, podobnie jak niektórzy dzisiaj, z tym, co ogólnie określamy jako tożsamość Warszawy. Zanim Pociejów trapił w roku 1826 na bagno, targowisko o tej nazwie, założone około 1823 roku istniał krótko przy Pałacu Bielińskiego na ulicy Królewskiej u jej zbiegu z Marszałkowską, ale był jeszcze wcześniejszy Pociejów, mieszczący się w końcu XVIII wieku na podwórzu dawnego Pałacu barszeckich, później przejętego przez rodzinę Pociejów przy ulicy Senatorskiej. Dzisiaj jest to wschodnia część placu teatralnego. Od nazwiska właścicieli pałacu nazwa przechodziła kolejno na dwa następne targowiska. Teraz interesuje nas pociejów na bagnie. Dysponentem posesji związanej uprzednio prawem emfiteutycznym z potomkami rodziny Bielińskich Został w roku 1819 ksiądz Stanisław Dybowski, który wzniósł tu dom parterowy przy ulicy Bagno, w północnym narożniku placu. Budynek miał sklepione cutereny i cztery półcyklastyczne okna w przyziemiu. Może projektował go Karol Galle, który w roku 1822 sporządził oszacowanie posesji. Następnemu od roku 1825 jej właścicielowi, Franciszkowi Bernardowi, należałoby przypisać umieszczenie na dziedzińcu dwóch równolegle do siebie ustawionych drewnianych pawilonów ze sklepami. W roku 1835 posesję wraz z nieruchomością nabył Zymel Epstein. Do nowego zakomponowania przestrzeni powołał budowniczego miasta Józefa Grzegorza Lesla i niemal natychmiast przystąpił do inwestycji. Przy ulicy Bagno w znacznym od siebie odstępie stanęły dwa piętrowe budynki. Jeden z nich to dawny dom Dybowskiego, wówczas przedłużony i podwyższony. Trzeci budynek mieszkalny postawiono przy ulicy Zielnej. Była to dziewięcioosiowa, dwupiętrowa kamienica z bramą przejazdową. Wzdłuż północnej granicy podwórza stanęły drewniane sklepy, po stronie południowej podobne, a nadto kilka takich obiektów jak stajnia, wozownia, kloaka czy magazyn. W ciągu następnego roku. Przestrzeń, pozostawioną pomiędzy budynkami przy ulicy Bagno, wypełniła dwupiętrowa kamienica. Powstał więc ujednolicony wystrojem wydłużony obiekt, który składał się z trzech części, środkowej dwupiętrowej oraz dwóch bocznych piętrowych, nieco dłuższych od korpusu środkowego, z mieszkaniami w poddaszu. Swym układem, Przypominał zajazd na rybakach. W każdej części znajdowały się po środku przejezdne bramy, z których wchodziło się do mieszkań. Nad bramami na pierwszym piętrze występowały kamienne balkony na kroksztynach, ozdobione i otoczone galeriami z lanego żelaza. Gzymsy udekorowano kroksztynami. We wnętrzach stały piece i kominki, Okucia były francuskie i polskie. W części południowej w lokalu na pierwszym piętrze znajdowała się sala, a nad nią w poddaszu w facjacie z weneckim oknem kuczka, czyli tradycyjny żydowski szałas. Całość architektury możemy związać z twórczością Józefa Grzegorza Lesla. Ciągi drewnianych sklepów w dziedzińcu były kryte częściowo gątem, a częściowo dachówku Późniejsze przekazy dowodzą, że stopniowo zastępowano je murowanymi Największe z budynków sklepowych o 25 segmentach w roku 1860 został określony jako całkowicie nowo wymurowany Dwa inne również wymieniono na murowane Część pawilonu parterowego od strony wschodniej ustąpiła miejsca budynkom piętrowym, z których środkowy, nieco wyższy, kryty blachą, otrzymał wysokie, półkoliście zamknięte okna. Mieścił się tu zapewne dom modlitwy starozakonnych. W roku 1856 właścicielem całości posesji został Hersz Neigoldberg. I to on przystąpił do stawiania nowych zabudowań murowanych o skromnym, klasycystycznym wyglądzie, który jakby kontynuowały styl Lesla widoczny w kamienicy przy ulicy Bagno. Po względem operowania przestrzenią architektoniczną zachowano tu